Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! prawda! Tajna historia Polski. Witam Państwa serdecznie Olga Braniecka. Moim gościem jest dziś profesor Dariusz Stola, historyk współczesności w Instytucie Studiów Politycznych Pan, członek zespołu badań migracji w Ośrodku Badania Owej Migracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także prorektor Kolegium Civitas. Pan profesor ogłosił wiele publikacji, w tym książkę Nadzieja i Zagłada, jak również kampania Antysyjonistyczna w Polsce 1967. 68. Kampania antysyjonistyczna. Panie profesorze, zacznijmy może od semantyki. Któż to był syjonista? Naprawdę? A któż to był syjonista w tym 67 roku, kiedy zaczęto tego określenia używać w sensie szalenie pejoratywnym i za syjonizm choćby mniemany można było zapłacić wysoką cenę. Będziemy mówić w ogóle o marcu 68 roku, o jednym z tych polskich miesięcy pisanych dużą literą. Porozmawiamy o tym za chwilę, ale na razie skupmy się na słownictwie. Syjoniści to byli, są. To jest jedna z odmian nacjonalizmu żydowskiego w tym wypadku. Ci nacjonaliści żydowscy, którzy chcieli odbudowy państwa Izrael, czy dzisiaj popierają państwo Izrael. Natomiast oczywiście w 68 roku nie chodziło o nacjonalistów żydowskich. było to pewien słowo klucz. Ja w mojej książce używam jego albo w cudzysłowie, albo piszę kursywą, tak jak się pisze słowa z języka obcego, na przykład po łacinie. Dlatego, że one pochodziły nie z języka polskiego, tylko z komunistycznej nowomowy, gdzie słowa mają trochę inne znaczenie niż w zwykłym słowniku. Otóż do tej nowomowy słowo syjonista, ono zostało wprowadzone wcześniej, dlatego że komuniści od początku zwalczali nacjonalistów. uważali, że to jest imperialistyczny sposób myślenia przeciwny interesom klasy robotniczej, który rozbija solidarność proletariatu. Więc także że Światową. Tak. Więc byli przeciwko nacjonalistom. To był jeden z, z grzechów ideologicznych i także że doscy komuniści zwalczali. Może oni najbardziej zaciekle zwalczali sionistów jako nacjonalistów żydowskich, tak jak zwalczano nacjonalistów polskich czy rosyjskich. Na Chodziło strażle. o to, żeby wprowadzić do tego języka walki zaciekłej walki politycznej coś, co będzie ortodoksyjne No bo marksista jako taki nie może mieć nic do Żydów, prawda, jest przeciwnikiem antysemityzmu, czy w ogóle uprzedzeń etnicznych i rasowych, natomiast do pewnej ideologii, tutaj nacjonalizmu żydowskiego, nie może być źle nastawiony, bo to przeciwstawia się interesom proletariatu. I to jest zupełnie uzasadnione, to jest zrozumiałe, różne partie zwalczają, ich sprawa. Natomiast to, co się stało w końcu lat 40. na początku lat 50. -ty. To jest takie naciągnięcie przez wielkiego językoznawcę, bo oczywiście rzecz zaczęła się w Związku Radzieckim. Pojęcia słowa syjanista, żeby to po prostu była przykrywka do słowa Żyd. I najbardziej znany przypadek to jest proces... Rudolfa Slanskiego, przywódcy komunistycznej partii Czasłowacji, który na początku lat 50 został oskarżony, a potem razem z 11 towarzyszami powieszony za różne grzechy wymyślone, do których oczywiście się przyznali podczas procesu, jak przyznali to zwykle jak przy w procesach w pokazowych, zakresie. między innymi właśnie, że był agentem imperialno sionistycznym i tam inne epitety padały i od tego momentu to słowo zaczęło się kojarzyć z szubiennicą, I zaczęło żyć własnym życiem. Weszło do języka komunistycznego jako słowo ortodoksyjnie marksistowskie, ale zarazem na tyle elastyczny, że każdy wiedział, co znaczy. I każdy mógł zostać bez własnej wiedzy i woli syjonistą. Mógł zostać syjonistą, a potem mógł za to pójść do, do celi, albo mógł pójść pod ścianę. To było na zasadzie, jest pies, trzeba szukać kija i to mm. był kina niektórych ludzi. Z tym, że on wkrótce potem znika i na dłuższy czas nam znika z użytku. Stąd pewne takie zaskoczenie, kiedy w roku dokładnie w 67, nie w 68 znowu się pojawia słowo syjonista. Właśnie, jeżeli A? mówimy o marcu 68, proszę powiedzieć, kiedy ten marzec 68 właściwie się zaczyna, bo nie chce mi się wierzyć, żeby marzec 68 zaczął się 1 stycznia, a skończył 31 grudnia 68 roku. Czy to marzec dla różnych ludzi znaczy różne rzeczy. To był po pierwsze bunt młodzieżowy, bunt studencki przede wszystkim i on zaczyna się rzeczywiście w marcu. Natomiast ten wymiar znaczy antyżydowski, tak, antyżydowski wymiar marca 68 roku, ta nagądka, antyżydowska z wandersjonistyczną, naprawdę zaczyna się w czerwcu dziewięć miesięcy wcześniej, 1967 roku, tak, w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, z wojną pomiędzy Izraelem a jego arabskimi, tak, trwała sześć dni, wojną Syria, pomiędzy i Jordania, wszyscy arabscy sąsiedzi Izraela, koncentracja wojsk na granicy, prewencyjne uderzenie Izraela, który rozbija w kilka godzin siły lotnicze przeciwnika, to była, powiedziałbym, pewna wirtuazeria nowoczesnego sposobu prowadzenia wojny, armia arabskie zostały rozgromione i w ciągu paru dni Izrael z kraju, który był na krawędzi unicestwienia, wysłał czołgi pod Damaszek. Problem w gruncie rzeczy regionalny, czy lokalny, prawda, jakieś państwo, jego sąsiedzi, z powodu zimnej wojny i uwykłania Amerykanów i Sowietów no, w tą część świata stał się problemem globalnym. Dwa mocarstwa musiały się opowiedzieć tak no po jednej no i, ze stron. A ponieważ Izrael był wtedy lokajem światowego imperializmu, agentem interesów imperialistycznych na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Kraje komunistyczne poparły kraje arabskie, propaganda polska po mniej więcej dniu takiej niepewności, jak należy komentować, bo to było nagłe wydarzenie, zaskoczenia, zebrało się władze partyjne, wydały dyspozycje i potem wszystkie gazety już wiedziały, że to są narody arabskie bronią swojej niepodległości przeciwko imperialistom amerykańskim, którzy tak naprawdę stoją za plecami tych Żydów. Przebieg marca 68, teoretycznie tą iskrą było zdjęcie dziadów Kaźmierza Deimka, prawda, i potem wiec pod pomnikiem Adama Mickiewicza i potem strajki studenckie, a potem rozgramianie strajków studenckich, a potem się okazało, że taki protest może boleć studentów, którzy nie mieli pojęcia właściwie, czy w ogóle ta brać studencka wiedziała, z kim się bierze za bary. Ja sądzę, że dla wielu z nich to było pewne zaskoczenie. Dlatego, że to byli młodzi ludzie, którzy nie mogli pamiętać jeszcze 1956 roku, a tym bardziej czasów stalinowskich. I taki cień strachu, który był spoiwym lepiszczem prl -u przez wiele dekad. Jeżeli rodzice im tego jakoś nie przekazywali no w właśnie, sposób, się bali. mogli tego nie znać. I to nagle PRL zdjął maskę autorytarnego, ale paternalistycznego takiego reżimu, który reprezentuje polskie interesy przeciwko brzydkim ułcem, a ojcowski. ogóle się ojcowski. okazało, że to nie jest ojciec, tylko ojczym i że ojczym ma schowaną w szafie pałę i wali bez wahania. Tu tylko muszę dodać, no, że ten wątek żydowski tam się pojawił dosyć nieoczekiwanie i tak naprawdę nie musiał. Dopiero słowo syjonista pada w dwa, nawet trzy dni po rozpoczęciu zamieszek, po wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, który był 8 marca. Mhm. I pada nieoczekiwanie do sobie, że wszyscy są zaskoczeni. Chciałbym, wszyscy z wyjątkiem oficerów SB. Bo o ile zanim wydałem moją książkę, no to wszyscy mieli pewne przypuszczenia, że Moczar i jego resort był jakoś zamieszany w to, że syjoniści się pojawili na scenie, no to dzięki dostępowi do akt dawnego MSW, wiemy to na pewno. Możemy ładnie otworzyć, jak cała teoria, że za buntem młodzieżowym kryje się spisek syjonistów, gdzie powstaje, kto ją upowszechnia najpierw w kręgach na władzy, czyje, czyje jak władze partyjne ją kupują, chyba, że jeszcze jest to jest moja hipoteza, że być może MSW zaczęło wstawiać syjonistów do swoich raportów na zamówienie kogoś z władz partyjnych. Mhm. Ale na to nie ma dowodu, bo to mógł być jeden telefon znajomego towarzysza do towarzysza, bo tu jeszcze mamy trzeci wątek, oprócz młodzieżowego i tego antyżydowskiego, warka klik w partii przeciwko komu, to najbardziej niejasne. Jedno jest pewne, że niektórzy ludzie w władzach partyjnych to była dla nich świetna okazja, żeby pozbyć się innych tych, którzy w przeszłości... nie Gdzie drwa rąbią, jakieś wióry tak, zawsze no więc... lecą. I to jest ta dynamika, te różne warstwy się ze sobą splatały i nie można zrozumieć tego polskiego roku 1968, separując jedno od drugiego. Różne grupy miały różne swoje interesy i grupy wąskie, właśnie jak kliki partyjne i grupy szersze. Na przykład sfrustowani młodsi aparatczycy, którzy od wielu lat przebierali nogami, a starsi towarzysze blokowali im stanowisko. No, no tak, I prostu... nagle się pojawia ktoś i mówi, że to trzeba nareszcie coś odświeżyć. Przewie o, to znamy z innej epoki już, ale zasada jest ta sama. Mnóstwo frustratów zyskuje sposób, żeby wyartykułować swoją frustrację i komuś doładować. Ale muszą to wyrazić w języku ortodoksyjnym. No i tutaj mamy ortodoksyjny język, że ktoś jest syjonistą. Wcale nie musi być Żydem, żeby być syjonistą oczywiście. Może być Polakiem, spokojnie. Oczywiście, mm -hmm. można go syjonistą, a niech potem udowodnia, że nie Że nie jest jak z wielbłądem. Jeżeli chodzi o takie najbardziej widoczne skutki, dotkliwie bolesne, to był ten eksodus, to był ten straszny dworzec gdański, te pożegnania, te wyjazdy. Zresztą jest taki bardzo poruszający dla mnie i film i serial polski, który się nazywa Kuchnia Polska najpierw powstał film, potem mm. został jeszcze rozszerzony na serial i tam jest właśnie historia tych lat. Ale było coś wcześniej jeszcze. Nie? Jeszcze było Ci coś będzie, wcześniej. Znaczy, nie wyjechaliby, gdyby nie nagonka w mediach. To jednak jak ja przeglądałem ówczesną prasę, zachowały się jakieś fragmenty z audycji telewizyjnych i oprócz tego było mnóstwo innych nośników, jakieś gazetki, plakaty, różne takie rzeczy, to mamy coś w rodzaju takiego symbolicznego pogromu, werbalnego pogromu, bo to nie jest pogrom fizyczny, że chodzi o jakiś motłoch i rzuca kamieniami i wybija szyby, ale nieprawdopodobna agresja taka w, w sferze języka, symboliczny atak taki właśnie niejasna nie, nie ta sylwetka wroga, ale wiadomo z jakimi kręgami on współpracuje. Przy czym jest to obraz całkowicie paranoiczny, bo ci sionici z, z kim współpracują po pierwsze, a no z neonazistami z RFN. Czyli mamy Czyli sojusz żydowsko-nazistowski. Ofiary z katem, niedawnej ofiary z niedawnym tak. I katem. właśnie ofiara z katem tutaj się zjednoczyła, żeby uderzyć towarzysza Gomułkę, który broni interesów narodu polskiego. No więc komuniści występują jako obrońca honoru narodu polskiego. No to tu już jest perwersja z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego, ale oni się w tej roli bardzo dobrze czuli, zwłaszcza tacy ludzie jak Mocza. To było pierwsze bardzo widoczne i ja próbuję podliczyć... Chyba Olczowski, który był wtedy szefem biura prasy KC, się chwali po dwóch tygodniach, że się już ukazało, o tym już nie pamiętam, jaką podał liczbę 250 czy 300 artykułów w prasie po linii, że tak się wyrażę. No załóżmy, że tylko połowa z nich atakowała syjonistów, a druga połowa literatów i, i studentów. Jak sobie przemnożymy to przez nakłady prasy partyjnej, to jest tak jakbyśmy zasypali Polskę antysemickimi ulotkami. Nie można było się przed tym schować. Do tego dodajmy sobie zebrania, wszędzie były jakieś zebrania, prawie każdy musiał w nich uczestniczyć. Sami oficerowie wojska, bo wojsko wysłało oficerów politycznych i innych, obsłużyli kilkanaście tysięcy takich spotkań. Ja sądzę, że w skali kraju to były miliony ludzi, którzy chcąc, nie chcąc z nich uczestniczyli i to były seanse nienawiści. I wtedy się okaże, że jak coś rodzeniem ekosystemu atmosfera Polski została zatruta przez masowe wylewanie jadu. I obywatel musiał tego słuchać, a jeżeli był jeszcze lojalnym obywatelem albo członkiem partii. No podporządkować musiał i wziąć w tym udział. Dookoła syjonistów. Tak, wskazać palcem, tak. skrytykować do tego stopnia, że różnym ludziom zarzucał. Zaraz, towarzyszu, a dlaczego wyście nie krytykowali na zebraniu? Czyli milczeć to było za mało. Trzeba się było włączyć aktywnie. I to jest świetny przykład, że to była recydywa stalinizmu. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest szkoła moskiewska, To jest stalinowsko tak. etap taki. Na czym polegał układ Polaków z Gomułką? Koniec masowego terroru i stworzenie nim i prywatności, gdzie my możemy sobie spokojnie żyć. To jest mała stabilizacja. I, i zero ko kołchozów. Tak. Natomiast 68 rok to jest recydywa Stalinów w tym sensie, że nie możesz się schować. Musisz wziąć w tym udział. Musisz pokazać, że kogoś nienawidzisz. I dla wielu ludzi to było odrażające, ale powiedzmy sobie od razu znaleźli tacy, dla których była świetna okazja wygryźć kolegę konkurenta do miejsca pracy, załatwić różne stare porachunki, komuś dopiec dla samej przyjemności do pieczenia. Tacy ludzie są zawsze i wszędzie, natomiast nie każdy system polityczny ludzi zachęca do tak paskudnych czynów. Ten, natomiast było ich będzie? pod dostatkiem i większość takich różnych drobnych prześladowań, syjonistów i różnych innych ludzi, którzy wtedy podpadli, nie była robiona przez jakichś przybyszy z MSW, tylko przez jakiegoś lokalnego łajdaka, który miał okazję do tego, żeby sobie ulżyć. świecie nauki, przecież marcowi docenci, to określenie do dzisiaj w zasadzie funkcjonuje w tym sensie, że wiadomo jak powstawali marcowi docenci. O ładne sformułowanie było kogoś z sgp czesnego, ówczesnego, czyli dzisiejszego SGH, który nazwał 68 rok tam rewoltą sfrustrowanych adiunktów. Czyli właśnie tych długoletnich, młodszych pracowników, którzy nareszcie mogli się wyżyć na starych profesorach w oczekiwaniu na ich miejsca. Na starych i na młodych, no, na Kołakowskim na przykład, na różnych innych Panie profesorze, musimy już niestety kończyć. Chciałam tylko zapytać. Napisał pan, że historię właściwe można pisać bez końca, ponieważ historią jest to, co powiedział pan przed chwilą. No ale kiedyś, w jakimś momencie trzeba usiąść i postawić w pewnym miejscu kropkę. Czy ta kropka w przypadku wydarzeń marcowych, w przypadku całego tego ciągu zdarzeń i tej haniebnej karty w historii Polski, czy ta kropka jest do postawienia, czy wie pan, gdzie ją postawić? Historia to jest opowieść o przeszłości. Przeszłość była, jest jedna, jest zamknięta, ale opowieści może być bardzo wiele. W naszym przypadku, dzięki temu, no ja mogłem moją książkę napisać dlatego, że otwarły się archiwa częściowo, ale teraz praktycznie co chwila znajdujemy jakieś dokumenty, więc jesteśmy bardzo daleko od zamknięcia. Natomiast najważniejsze rzeczy wydaje mi się, że są ustalone. Wiemy z grubsza, kto ponosi odpowiedzialność, jakie były tego mechanizmy. I jeszcze kilka aspektów, na przykład jaka była rola Sowietów w 67 roku zwłaszcza, różnych służb wojskowych. One są do odcyfrowania, ale one nam nie zmienią radykalnie obrazu sytuacji. Powiadają też, że historie piszą zwycięzcy. A tutaj mamy ofiary, to znaczy mamy emigrantów marcowych, którzy do dzisiaj czują się skrzywdzeni i bardzo głęboko ugodzeni. Trzeba by się nimi zająć. Akurat to jest ta fala emigracji, która była najlepiej wykształconą, falą emigracji z historii Polski zawsze. I dosyć źródłotwórcza, pamiętniki, wspomnienia, jakieś artykuły, więc pod tym względem nie przegrali. To znaczy jednak jest tak, że ich prześladowcy wolą milczeć i muszą milczeć, a ofiary mogą mówić. Ja bym ich chętnie jednak tutaj zobaczyła, może nie wracających na dworcu gdańskim, na jakimś innym, ale chciałabym, żeby wrócili. Dziękuję bardzo panie profesorze. Bardzo Przypomnę państwu, że moim gościem był profesor Dariusz Stola, świetny historyk współczesności, a żegna się z państwem Olga Braniecka. Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski.